Dobrze, dobrze, kochani, ale mam wielkie marzenie, mi się takie zrodziło w sercu, teraz podczas tego uwielbienia, żeby w przyszłym roku nasi muzycy tą samą kolędę zagrali w takich strojach ludowych albo y, takich y, górolskich, tak? Ja Cię kręcę, to by było. Wyobrażacie sobie Ewę w tej chuście? Taką? Dobrze, kochani. Chciałbym dzisiaj poruszyć dość taki ważny temat, kończymy rok 2020, 20 jest to ostatnia niedziela tego roku, ten rok się kończy, wszystko co w tym roku się wydarzyło, co się stało mam nadzieję jest już za nami, a przed nami tylko dobre rzeczy, amen. Nie będę dzisiaj już głosił o, na temat Bożego Narodzenia, nie będę mówił na temat tego, że Bóg zszedł na ziemię... Jak ponieważ jest wspaniałym, dobrym, kochającym nas Bogiem i dał nam swojego Syna, aby On umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Nie będę tego mówił, mam nadzieję, że to wyjdzie z kontekstu, ale to, o czym chcę mówić, do tego zainspirował mnie człowiek w tym tygodniu. Miałem spotkanie ze starszym człowiekiem, naprawdę starszym człowiekiem, który przez ostatnie 30 lat swojego życia prowadził restaurację. W dużym mieście bardzo dobrze prosperującą restaurację i niestety przez wszystkie te okoliczności, które się wydarzyły w tym roku, on tą restaurację zamyka teraz właśnie z ostatnim dniem grudnia. I wiecie, kiedy z nim rozmawiałem, ten człowiek cały czas się uśmiechał, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ wielu z nas, kiedy mówimy o porażkach w naszym życiu, kiedy mówimy, że coś się źle dzieje, to wtedy mamy skłonności do tego, żeby być smutnym, żeby czegoś żałować, ale on się cały czas uśmiechał i bardzo mnie tym zaintrygował. Rozmawialiśmy kilka, kilka godzin i pytam go, powiedz mi, a dlaczego ty się tak uśmiechasz, skoro to wszystko, co zbudowałeś, teraz musisz zamknąć. On i Marcin, spoko, ja już mam kolejne marzenia. Ja już mam kolejne marzenia, które chcę realizować. I chciałbym dzisiaj mówić o naszych marzeniach. Paulo Coelho napisał tak. Pogoń za marzeniem ma swoją cenę. Być może będziemy musieli zmienić nasze zwyczaje, przejść trudne chwile, przeżyć rozczarowanie, ale nieważne, jak wysoką cenę przyjdzie nam zapłacić i tak zawsze będzie niższa od tej, jaką zapłaci człowiek, który nigdy nie zaryzykował. Spojrzy kiedyś wstecz i zrozumie, że zmarnował swoje życie. I kiedy patrzę tak na nasze chrześcijańskie życie, to wiecie, spotkałem wielu ludzi, którzy w ten sam sposób myślą. Którzy mówią o tym, że wiele lat temu Wiele lat temu, kiedy się nawracałem, Bóg włożył do mojego serca jakieś marzenie, Bóg włożył jakieś powołanie, ale mijały lata, mijały lata i nic się z tym nie wydarzyło. I w pewnym momencie odwracamy się wstecz i myślimy sobie, zmarnowałem swoje chrześcijańskie życie. I chciałbym nas dzisiaj, wiecie, pobudzić do tego, abyśmy w tym nowym 2021 roku na nowo odnaleźli swoje marzenia, bo nieważne ile masz lat, nieważne w jakim miejscu jesteś w swoim życiu, marzenia nie są tylko dla młodych ludzi. Marzenia nie są tylko dla tych, którzy dopiero, wiecie, niedawno się urodzili, teraz wzrastają i sobie marzą. Marzenia są dla nas wszystkich. Ktoś kiedyś mądrzy powiedział, że kiedy umierają marzenia w naszej głowie, tak naprawdę umieramy my sami. Dobrze, ale co to jest marzenie według słownika języka polskiego? To jest powstający w wyobraźni ciąg obrazów i myśli odzwierciedlających pragnienia, często nierealne. Te często nierealne, wydaje mi się, że kiedy żyjemy z Bogiem, to właśnie jest realne. Przedmiot pragnień i dążeń, ciąg myśli i wyobrażeń powstających podczas snu, potocznie coś doskonałego. By mieć marzenia... By być wizjonerem, powinniśmy pokonać nasze własne wymówki i przeszkody. Ten rok 2020 jest takim rokiem, w którym wielu ludzi, w którym wielu ludzi porzucają, porzucali swoje marzenia, porzucają swoje marzenia. Wiecie, możemy to wytłumaczyć w ten bardzo prosty sposób, bo jest pandemia, bo coś się wydarzyło, bo okoliczności są niesprzyjające, bo to, bo tamto. Ale dzisiaj chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy pomimo wszystko ciągle i ciągle dążyli do realizowania naszych marzeń. Bo wierzę w to, że każdy, kto z nas tutaj siedzi na tej sali, ma marzenia. Amen? Tak? Każdy ma? Ale niektórzy ludzie są zablokowani z powodu wydarzeń z przeszłości czy problemów, które wydają się nie do opanowania. Inni boją się i za swoimi marzeniami, wprowadza dziewczyn. I próbują na różne sposoby je ominąć. Chowają się za napiętym rozkładem zajęć lub ignorują wewnętrzny głos, który szepcze idź za swoim marzeniem. Chciałbym nam dzisiaj wszystkim przypomnieć o przeszkodach, które mogą nam utrudniać podążanie za marzeniami. I wierzę w to, że w tych rzeczach odnajdziemy siebie. Pierwsza z takich przeszkód to jest nasza przeszłość. Osoba, która nie widzi przyszłości zawsze powraca do przeszłości. Do dawnych znajomości, do starych nawyków, by w nich odnaleźć sens. Ale jeśli przyciąga nas przeszłość, ciągle i ciągle, mówimy tylko i wyłącznie o przeszłości, to znaczy, że gdzieś zagubiliśmy nasze marzenia, bo nie potrafimy odnaleźć się w teraźniejszości i w przyszłości. Tylko marzenie może być zapalnikiem pozwalającym odeprzeć siłę, która popycha nas ku przeszłości. Tylko marzenie może nam dać dzienną dawkę energii, by iść do przodu, by zachować priorytety i móc rozpoznać, co należy do przeszłości, a co do przyszłości. Wielu z nas ma jakieś hobby, wielu z nas ma jakiś cel w swoim życiu, w którym chce być. Wielu z nas poświęciło swoją młodość na to, aby zrealizować swoje marzenia. I wtedy każdego dnia, każdego dnia myślimy o tym, realizujemy i krok po kroku zbliżamy się do realizacji naszego marzenia. Czy wiecie, że mamy pozwolenie od Pana Boga, by zapominać o przeszłości? Mamy pozwolenie od Pana Boga, żeby zapominać o przeszłości. On daje nam możliwość zostawienia jej za sobą, by zbliżyć się do marzeń. My powinniśmy nauczyć się w naszym życiu wybierać z przeszłości tylko najlepsze chwile. Tylko najlepsze chwile. Niektórzy ludzie nigdy nie opuszczają przeszłości. Żyją myśląc tym, co było. Ci ludzie, kiedy ich odwiedzasz, wyciągają stare albumy, by powrócić na chwilę do minionych lat. Ostatnio w tamtym tygodniu byłem u pewnej kobiety w Legnicy. Wiecie, wspaniała kobieta, naprawdę wspaniała kobieta. Mieliśmy jakieś sprawy biznesowe do załatwienia i kiedy rozmawiałem z tą kobietą, to byłem razem z koleżanką, ta kobieta pierwsze co zrobiła, kiedy nas zobaczyła, to poleciała do salonu, wyciągnęła z salonu albumy sprzed 50, 40, 30 lat. I wiecie, przez następne 2-3 godziny siedzieliśmy, a ona opowiadała nam, co się wydarzyło na tych zdjęciach, gdzie ona była i czego nie zrobiła, jak wspaniała była, naprawdę fajna kobieta. Ale zero czegokolwiek o przyszłości, zero czegokolwiek o teraźniejszości. Ona ciągle i ciągle tkwiła w tym i wiecie, i to jest bardzo smutny obraz takiego człowieka. Czasami spotykamy takich ludzi, którzy ciągle mówią o tym, co się wydarzyło, co zrobili, czego dokonali, ale nigdy nie mówią o tym, dokąd chcą iść dokąd chcą zmierzać. Apostoł Paweł powiedział tak. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Filipian 3, 13. Mówił o dobrych i złych rzeczach z przeszłości. OK? O dobrych i złych. Ale zdecydował się zapomnieć o tym, co było, po to, aby sięgać dalej. Aby sięgać po to, co Bóg ma dla niego przygotowane. Następną rzeczą, która może nas blokować przed realizacją naszych marzeń to jest uczucie niedokończonej pracy. Niektórzy czują się niespełnieni pomimo wspaniałych rzeczy, które mają w swoim życiu. Pomimo tego, że mamy przyjaciół, mamy super rodziny, zdrowie, wakacje, bezpieczeństwo, niektórzy mają już emeryturę, ale ponieważ nie realizowali w swoim życiu marzeń, ciągle i ciągle mają takie silne uczucie niedokończonej pracy. Wiecie, wiem, o czym mówię, bo naprawdę wydaje mi się, że jestem w dobrym momencie swojego życia, gdzie niczego mi nie brakuje, ale mam ciągle i ciągle, każdego dnia uczucie niedokończonej pracy. Tak jakby było coś, co powinienem robić, co powinienem realizować, a tego nie robię. I to jest bardzo, bardzo ciężkie. Wiecie, kiedy... Czasami głosimy, kiedy mówimy o sukcesach, o porażkach, kiedy mówimy o wizji, o powołaniu, często jest tak, że ludzie, ludzie na sali albo ludzie, których spotykamy, oni płaczą i kiedy zadajemy im pytanie, dlaczego płaczesz, to oni mówią, a nie wiem, dlaczego płaczę. Nie wiem, skąd się biorą te łzy i one często tak nieoczekiwanie i bez żadnego powodu pojawiają się w naszych oczach. Ale w tym wszystkim jest coś bardzo ważnego. Każdy z tych płaczy to tak naprawdę wylewanie z ukrytego źródła rozczarowań z ukrytego źródła rozczarowań. Być może chce ci się płakać z powodu jakiegoś nieukończonego dzieła, być może w głębi duszy zaniedbujesz swoje marzenie, swoją wizję, bo przegapiasz odpowiedni moment, bo odkładasz na bok swój cel, aby w przyszłości go osiągnąć, w dniu tak naprawdę, który nigdy nie nadejdzie. Jak wiele razy było coś, że Bóg wkładał nam to w nasze serca, a my mówiliśmy, Panie Boże, dobrze, ale później. Panie Boże, dobrze, ale najpierw muszę zrobić to, to i to. Panie Boże, dobrze, ale najpierw muszę się do tego przygotować. Panie Boże, dobrze, ale najpierw muszę zebrać jakieś środki. Panie Boże, dobrze. A potem się okazywało, że ten dzień nigdy nie następował. Zgadza się? Biblia nazywa to rozdwojoną duszą. W liście Jakuba czytamy w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie takie słowa, że będziemy nie stali w swoim postępowaniu. I to dotyczy każdego z nas. Będziemy nie stali w naszym postępowaniu, a w ten sposób nie można osiągnąć niczego trwałego. Nawet jeśli twoje życie wydaje ci się być stabilne, to jest głęboka różnica między tym, kim teraz jesteś, a tym, kim wiesz, że powinieneś być. To powoduje pogłębianie szczeliny. Czasami tak jest, że w naszych domach, wśród naszych przyjaciół, wiecie, mamy jakieś zgrzyty, mamy jakieś niezgody tylko dlatego, że w nienależyty sposób realizujemy swoje marzenia. Albo usypiamy je totalnie. Jeśli masz nieustanne poczucie niedokończonej pracy, to widocznie uciekasz przed własnym marzeniem. Dobrze, kolejna rzecz. Znużenie i samo zniszczenie. Kiedy tracisz z oczu, z oczu cel swojego życia, pojawia się znużenie. Spotkałem wielu ludzi na swojej drodze, którzy byli znużeni. Albo wiecie, spotykamy takich ludzi, kiedy widzimy, że oni nawracają się do Pana Boga. Bóg, Bóg coś im daje, robią coś ze swoim życiem i wiecie, i tak pędzą, pędzą, pędzą i w pewnym momencie nagle znikają. Nagle znikają, ich nie ma. Dlate dlaczego? Dlatego, że każdego z nas co jakiś czas dopada znużenie, a głębokie i nieleczone znużenie może ulokować się w samym środku sukcesu. Może być tak, że wydaje ci się, że już wszystko w swoim życiu osiągnąłeś, że jesteś w najlepszym momencie swojego życia. Może być tak, że zawsze dążyłeś do tego, żeby, nie wiem, stać tutaj i mówić kazanie i nagle stoisz tutaj, mówisz te kazania i wiecie, mówisz pierwsze, drugie, dwudzieste i w pewnym momencie mówisz a nie chcę mi się już, dopada cię znużenie znużenie prowadzi, prowadzi do próżnej pogoni za przyjemnościami i rozrywkami. Ludzie zaczynają często pić, żyć w nielegalnych związkach, uprawiać hazard czy różne, różne inne dziwne rzeczy robić, brać narkotyki. A wszystko to z powodu nudy. Nudy. Bo kiedy nie masz marzenia w swoim życiu, kiedy nie realizujesz pewnych planów, które Bóg dla ciebie ma, to ty się po prostu najnormalniej w świecie nudzisz. Włączasz na 24 godziny Netflixa, siedzisz i nie masz nic do zrobienia. Kiedy masz marzenia, kiedy realizujesz coś w swoim życiu, ty będziesz ciągle i ciągle zajęty dążeniem do tego, dokąd masz dojść. W przypowieściach 29-18 czytamy tak. Gdzie brak objawienia, tam lud się rozsprzęga, Szczęśliwy kto prawa przestrzega. Kiedy nie ma wizji, kiedy nie masz marzenia w swoim życiu, tak naprawdę ludzie w takim momencie są niepohamowani. W znużeniu nie zwracamy uwagi na to, dokąd idziemy i wszędzie szukamy wrażeń. Zgadza się? Każdy z nas, jak tutaj siedzi, pragnie żyć dla jakiegoś celu. Amen? Jasność w tym wszystkim daje nam marzenie. Bez marzeń nie ma porządku w życiu. Traci ono sens. Umieramy wewnętrznie z powodu zagubienia, bez ładu, wszystko trwonimy. Kiedy gubisz marzenia w swoim życiu, kiedy uśmiercasz swoje marzenia, tak naprawdę to jest moment, w którym przestajesz żyć. Jeśli jesteś znużony i zaczynasz mieć tego rodzaju zachowanie, które w końcu cię zniszczy, bo zniszczy, to wiedz, że straciłeś z oczu swoje marzenie. Kolejne. Rozczarowanie. Chyba najbardziej dotykające nas wszystkich. Może być tak, że masz marzenie i ono zostaje zniszczone. Dlaczego zostaje zniszczone? Z bardzo prostego powodu, bo czasami realizujemy pewne marzenia, ale są okoliczności, są ludzie wokół nas, są miejsca, w których jesteśmy i czasami coś się wydarzy, że nasze marzenie zostaje zniszczone. Być może było tak, że budujesz, nie wiem, wspaniałą służbę dla Pana Boga, ale nagle przychodzi kryzys, coś się dzieje i ta służba zostaje ucięta. I wielu ludzi w takim momencie się poddaje. Mają złe doświadczenia, zostawiają w sercu, one zostawiają głęboką ranę. Jesteś pełen rozczarowania. Być może było tak, że wiele razy próbowałeś coś zrobić w swoim życiu i ciągle i ciągle się nie udawało. I to jest takie źródło gorzkiej wody. Dlaczego? Bo potem chrześcijanie, my ludzie wiary, często boimy się nowych wyzwań i nie robimy zupełnie nic nowego. Albo jesteśmy zadowoleni z tego, co jest, albo powracamy ciągle po te wszystkie rzeczy, które były kiedyś. Mojżesz doświadczył jednego z największych rozczarowań, jakie możemy poznać w Biblii. Przez 40 lat prowadził lud Izraela na pustyni. To jest pewnego rodzaju paranoja, bo on wypełniał wszystkie swoje obowiązki on był posłuszny Bogu, podczas gdy inni, wiecie, czcili złotego cielca. On nie narzekał, nie wątpił w Bożą moc, ale pewnego razu w złości okazał Bogu nieposłuszeństwo. Dlatego Bóg uniemożliwił mu dotarcie do ziemi obiecanej. Zabrał go Bóg na szczyt wysokiej góry, by stamtąd pokazać mu wspaniały widok ziemi obiecanej. I wiecie, Mojżesz musiał żyć ze świadomością, że nie postawi stóp na tej wspaniałej ziemi. To jest rozczarowanie. Nic nie jest bardziej bolesne od rozczarowania. Myślimy, że mamy czasami, ja tak mam w swojej pracy, mam umówione spotkanie, słuchajcie, ale kiedy przychodzę, okazuje się, że wszystko jest nie tak, jak sobie zaplanowałem. Jeku, jak jest, ja wtedy jestem zawiedziony, rozczarowany. Ale czasami jest tak, że my nie wszystko widzimy to, co Bóg widzi. W danej chwili czasami wydarzają się rzeczy, których nie jesteśmy całkowicie świadomi. I my jesteśmy rozczarowani, a Bóg czyni wielkie rzeczy. Kiedy Bóg jest z nami, to zawsze robi wszystko ku dobremu. Biblia mówi, że widzimy jak przez zasłonę. Nasza wiedza jest cząstkowa, niedoskonała. I to jest dobry moment na to, że powinniśmy oddać Bogu nasze rozczarowania i Mu zaufać. To, co się nam wydaje rozczarowaniem w rzeczywistości, może okazać się najlepszą rzeczą, jaka mogła nas spotkać. Znajomość, która się kończy. My wylewamy łzy. Wiecie, często to za młodego poznałeś dziewczynę. Ona była taka piękna. I w ogóle była taka cudowna. I W pewnym momencie coś się dzieje i ta znajomość się, wiecie, ta znajomość się urywa, a ty płaczesz za tą znajomością, a potem okazuje się, że spotykasz na swojej drodze diament, którego nie spotkałbyś, gdybyś był tkwił w tamtej relacji. Bóg widzi więcej. Czasami jest to jakaś szansa zawodowa, którą przegapiłeś, inwestycja, której się nie podjąłeś. Może są rzeczy, przed którymi Bóg po prostu cię uchronił. Nie ma sensu tego, wiecie, wyciągać, nie ma sensu żyć w tym rozczarowaniu, bo być może Bóg zrobił coś o wiele, wiele większego, niż tobie się wydaje. Nawet jeśli uważasz, że masz dobry powód, by być rozczarowanym, teraz ważne, musisz znaleźć sobie lepszy powód, by pozwolić temu rozczarowaniu odejść. Tym powodem może być twoje marzenie. Powinieneś stawiać czoła gorzkim rozczarowaniom, które będą do ciebie przychodzić. Ludzie będą cię y, się poddawać. Ludzie być może opuszczą cię. Być może zostaniesz sam. Może nawet gorzej. Może nawet będzie tak, że w stosunku do Boga będziesz rozczarowany, bo takie momenty przychodzą do naszego życia. Czy jest ktoś na tej sali, kto powie, że nie był nigdy rozczarowany Panem Bogiem? Tym? Miejscem, w jakim nagle się znalazłem, a myślałem, że nigdy się nie znajdę, bo przecież Bóg jest ze mną. Wszystko prowadzi do czegoś, do, do jakiejś nauki. Jeśli jednak chcesz dopiąć celu, musisz stać się ekspertem w ignorowaniu rozczarowań, gdy się pojawią. Następna, przedostatnia już. Przesadne zadowolenie. Innym wrogiem marzenia jest przesadne zadowolenie. Niektórzy patrząc na swoje życie określają je jako dostatecznie dobre. Tak? Wydaje nam się, że jesteśmy już w najlepszym momencie swojego życia, że już wszystko praktycznie mamy, co chcieliśmy mieć. Włączamy automatycznego pilota, dzień za dniem jakoś tam się giba. Wiecie, we wtorek robię to, to, to i to, w przyszły wtorek robię to, to i to. I tak żyjemy sobie z dnia na dzień na automatycznym pilocie i nie brniemy w ogóle do przodu, w ogóle nie realizujemy swoich powołań. Zamiast dać się ponieść temu, dokąd Bóg chce nas zaprowadzić, wolą korzystać z Bożego błogosławieństwa. Tak mamy czasami, że wolimy usiąść i czerpać z, z tej obfitości, którą Bóg na nas, nam daje. I nie robimy nic, żeby sięgać po więcej. To jest nam wystarcza. Gdyby pastor Jacek zatrzymał się tylko i wyłącznie na kościele Jeruzalem w Kamiennej Górze, mógłby powiedzieć wow, zbudowałem kościół, już więcej nic nie robię. Jest super. Ludzie przychodzą, nie robimy nic więcej. Ale ponieważ miał marzenia w swoim życiu, ponieważ je realizował, to udało się zbudować kolejny gościu. Spędzamy czas na planowaniu wakacji, robieniu zakupów, nie mamy wielkich aspiracji. Zmieniamy nasze marzenia na chwilowe przyjemności. I prawda jest taka, że niektórzy z nas zadowalają się takim życiem aż do śmierci. Ostatnie, strach przed walką. Niektórzy tak bardzo boją się walki, że rezygnują zanim staną na polu bitewnym. Poddają się bez podjęcia jakiego, jakiegokolwiek wysiłku. To, co ważne w naszym życiu, jest trudne do zdobycia. To, co ważne dla naszego życia, jest trudne do zdobycia i będziemy toczyć walki w naszym życiu. Realizowanie marzeń jest przerażające, zwłaszcza na początku. Strach przed walką może zablokować niektórych na zawsze, już na starcie. Na Instagramie obserwuję pewnego podróżnika polskiego, ma taką nie, niezbyt fajną fazę, Nie ksywkę, faza. Facet, wiecie, fruwa sobie po całym świecie, jeździ na stopę i w ogóle realizuje swoje marzenia. Może to nie jest zbyt dobry przykład, wiecie, może to nie jest jakiś, jakiś autorytet, jeśli chodzi o, o, o życie, ale na pewno jeśli chodzi o podróżowanie, tak? On kiedyś mówił gdzieś, gdzieś na swoim Instagramie o tym, że nigdy nie wyruszyłby w pierwszą podróż, gdyby poddał się temu, o czym myślał. Bo mówił, bał się strasznie. Wszyscy mu odradzali, no jak to na stopa będziesz jeździł, przecież to niebezpieczne, to chore, nie miał pieniędzy, wydawało mu się, że to jest nieistotne, że to się nie uda. Dzisiaj żyje z tego. Dzisiaj podróżuje po całym świecie, cieszy się życiem i żyje z tego. Dlaczego? Dlatego, że się nie poddał, dlatego, że zawalczył. Wielu ludzi czeka na jakąś mistyczną falę energii, która ich popchnie do przodu bez żadnego wysiłku z ich strony, bez przechodzenia przez trudności, bez, przez porażki. Jak wielu z nas, jak wielu jest chrześcijan, którzy siedzą na stołkach kościelnych i czekają, aż wydarzy się coś mistycznego. Aż przyjdzie nagle Duch Święty, Bóg podniesie ich do góry i zaprowadzi ich w miejsce, w którym mają być. Jak wielu ludzi ja spotkałem w swoim życiu, którzy mówili zrobię coś, zrobię coś, będę służyć, ale Bóg musi mi to w taki, wiecie, majestatyczny sposób pokazać. Takie podejście jednak jest dalekie od rzeczywistości. Życie jest pełne walk, niezależnie od wyścigu, w jakim biegniemy. Tak samo jest z wizją, za jaką podążamy. Walka sama w sobie jest mniej straszna niż dni, które ją poprzedzają. Przewidywania częściej nas zabijają niż bitwa. Ile Ilekroć staje przed walką, czuję się słabo, zanim się zacznie. Wiem, że Bóg mnie ochroni, ale czasem zadajemy sobie takie pytanie, czy On jest ze mną w tym wszystkim. Być może wiesz, o czym mówię, bo miałeś być operowany i byłeś przerażony aż do momentu, aż wjechałeś na tą salę operacyjną. Może czasami brałeś udział w jakimś konkursie i byłeś przerażony do momentu, aż Stanąłeś w końcu w miejscu przed tym jury i z każdą sekundą czekałeś tylko, aby była twoja, twoja kolej. Albo założyłeś firmę i nieustannie zadawałeś sobie pytanie, czy będzie się opłacać. Mamy takie pytania. Co nam to mówi o realizowaniu marzeń? Jeśli będziesz czekać, aż inni uścielą ci drogę kwiatami, życzą, życząc powodzenia, to będziesz długo czekać. Odwaga nie jest zarezerwowana dla bohaterów kreskówek czy dla gwiazd filmowych, odwaga należy do tego, kto zdecydował się dojść do końca. Amen. Prawa sala, Amen. Lewa sala, Amen. Lewa strona, Amen. Biblia mnie zachęca i ośmiela, kiedy czytam o odważnych ludziach. Słuchajcie, Hebrajczyków 11:33-34. Dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Wow! Lubimy wszyscy te czasowniki w naszym życiu. Lubimy te czasowniki akcji. Pokonali, doczekali, spełnili, uniknęli. Jak wiele razy chcielibyśmy w swoim życiu tak mówić. Uniknąłem, zdobyłem, spełniłem. Te słowa wyrażają odwagę, ale one wyrażają też nagrodę. Obietnice muszą być otrzymane, królestwa pokonane, paszczel lwów zamknięta. najlepsze w tym wszystkim jest to, że ci ludzie stali się potężni w boju nie wcześniej. My chcemy wcześniej być silni, zanim podejmiemy się jakiegoś wyzwania. A ci wszyscy ludzie stawali się silni w momencie, kiedy toczyli bój. Dlaczego? Ponieważ Bóg swoją moc wylewa w tym czasie, kiedy ja najbardziej jej potrzebuję. Właśnie w boju. dostarcza jej niezbędną ilość przez całą drogę, pod warunkiem, że zdecydowałem się spełnić swoje marzenia. Powinieneś skierować się ku celom, zanim otrzymasz konieczną do tego siłę. Filipian 4,13. Bóg obiecał, że możemy wszystko w Chrystusie, który nas wzmacnia. Amen. I to powinniśmy wyryć sobie, wiecie, na czołach. Od środka, żeby nikt nie widział to powinno dodawać nam ciągle i ciągle odwagi. Jeśli Bóg jest ze mną, to któż przeciwko mnie. Nie boję się, idę, będę realizować, zrobię to, co Bóg do mnie mówi, ponieważ kiedy On jest ze mną, to, to wszystko ma sens. Możesz widzieć gromadzące się wyzwania, ciemniejące niebo czy otaczających Cię wrogów, ale zamiast zrezygnować, na przykład ze względu na opinię innych ludzi, powinieneś, nie powinieneś, to powinieneś stać nieporuszony i gotowy do walki. Powinniśmy z odwagą kroczyć do naszego powołania. Bóg obdarzy nas siłą i mocą, by odeprzeć wszelkie ataki, jakie na nas zejdą. Jakiekolwiek by nie były, Bóg nas będzie chronił. Bóg powołał cię do wielkich marzeń. Amen? Powołał cię, abyś był kreatywny jak Jezus. Kiedy ja patrzę, wiecie, na Jezusa, to jest najbardziej kreatywna postać w historii świata. Pomyślcie sobie, ile Jezus tych dziwnych rzeczy w swoim życiu zrobił. Kto by wpadł na pomysł, żeby sobie zamienić wodę w wino? Kto wpada na takie pomysły, żeby wyjść na, wiecie, otwarte morze? Kto ma takie, wiecie, inne pomysły, żeby coś tam z tym błotkiem robić? Jezus jest najbardziej kreatywną postacią w historii świata. I On stworzył ciebie odkrywcą i stworzył ciebie poszukiwaczem przygód. To, że się nawróciłeś, nie oznacza, że teraz masz się zamknąć w pudełku, takim z napisem chrześcijaństwo i nie wypływać nigdzie i nic nie robić, bo to świat, bo to tam, bo to tam. Wręcz przeciwnie. Bóg kieruje do ciebie te, te słowa, abyś właśnie wypłynął na szerokie wody. Wiecie, koń, skończyłem wczoraj czytanie biografii księdza Piotra no i teraz wypadło mi z głowy. Pawlukiewicza, tak. Drugi raz mówię to samo i księdza Piotra Pawlukiewicza, dla mnie ogromna autorytet, jeśli chodzi o Kościół katolicki, człowiek, który w, do Kościoła katolickiego w ogóle wprowadził bardzo nowe rzeczy, bar, nową homietykę, nowy, nowy rodzaj mówienia kazań, wspaniały człowiek. I on powiedział też takie słowa, które bardzo mocno mnie dotknęły, że możesz być najlepszym kaznodzieniem świata i możesz mówić najwspanialsze kazania, jakie tylko się da, a ludzie będą bili brawo i będą mówili dobre rzeczy w stosunku do ciebie. Ale zawsze powinieneś sobie zadać pytanie, czy ci ludzie pójdą poprzez moje głoszenie do nieba. I myślę, że tak samo jest z naszym życiem, naszym chrześcijańskim życiem. Nieważne, co robimy w naszym życiu. Nie musisz siedzieć tutaj, czy mówić kazań, nie musisz robić nie wiadomo jakich rzeczy w kościele, być może Bóg cię powołał do jakichś innych rzeczy na zewnątrz, a ty masz ku temu okazję do tego, aby głosić ludziom, aby oni szli do nieba. Ważniejsze dla nas w tym wszystkim, jest, w tym powołaniu jest to, czy ludzie pójdą do nieba a nie jak ja się w tym czuję, czy, czy się nie czuję. Kiedy rozpoczniesz podróż ku swojemu marzeniu, Bóg obdarzy cię niezbędną mocą, a z odwagą i Bożą pomocą pokonasz wszelkie przeszkody, by iść drogą do miejsca, w którym On chce, żebyś był. A więc tak, nasza przeszłość, uczucie niedokończonej pracy, znużenie i samozniszczenie, rozczarowanie, przesadne zadowolenie, strach przed walką. Życzę wam wszystkim w tym nowym, nadchodzącym 2021 roku, aby wszystkie te rzeczy zostały przez nas przełamane, aby zostały przez nas, wiecie, wyrzucone i abyśmy w tym nowym 2021 roku realizowali nowe rzeczy, żebyśmy realizowali nowe marzenia, abyśmy sięgali po więcej, bo Bóg ma to dla nas przygotowane. Amen? Amen.